Grzegorz Kazdepke. Niezwykłe przygody detektywa Pozytywki. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Wojciech Malajkat. Drogi słuchaczu, autor kryminałów nie powinien zbyt łatwo się wzruszać. Podobnie zresztą jak ich główny bohater. Ale w tym wypadku zarówno ja, Grzegorz Kazdepke, jak i detektyw Pozytywka z trudem panujemy nad emocjami. Dlaczego? Powód jest oczywisty. Oto właśnie słuchasz niezwykłych przygód detektywa Pozytywki. O rany, ileż to już zagadek, ile wspomnień. Wszystko zaczęło się przed kilku laty zimą, w góralskiej chacie, której okna wychodziły na ośnieżony szczyt Giewontu. Pani Ania, nasza gospodyni, robiła właśnie w kuchni kwaśnicę. Mój syn Kacper upodabniał się na podwórzu do bałwana, a ja siedziałem nad parującym kubkiem herbaty. I patrząc tępym wzrokiem w monitor komputera, próbowałem napisać opowiadanie do jednego z magazynów dla dzieci. Opowiadanie miało być smutne, a mi przychodziły do głowy same dowcipy. Opowiadanie miało być mądre, a ja nie umiałem wypłoszyć z myśli różnych głupich pomysłów. Opowiadanie miało być dla maluchów, a mnie kusił opis zbrodni i występków. Obiad zawołała naraz z dołu pani Ania. Skwapliwie zerwałem się na równe nogi i wtedy łup! Spadzisty dach naszego pokoju na poddaszu udowodnił, że jest naprawdę twardy. Już idę, jęknąłem, opadając na krzesło ale nigdzie nie poszedłem, bo nagle spośród kolorowych plam i zygzaków wyłonił się chudy jegomość z kaktusem w ręku. Detektyw Pozytywka przedstawił się, nie zważając na moje zamroczenie. Grzegorz Kazdepkę wybełkotałem. Myślę, że czeka nas owocna współpraca, powiedział z uśmiechem. Kto wie, bąknąłem z nadzieją. I rzeczywiście, od tamtej pory napisaliśmy wspólnie cztery książki. Noszą tytuły Detektyw Pozytywka, Nowe Przygody Detektywa Pozytywki, Pamiątki Detektywa Pozytywki i Wakacje Detektywa Pozytywki. Każda z nich weszła w skład niezwykłych przygód Detektywa Pozytywki, bowiem zamysłem wydawcy było zgromadzenie na jednej płycie wszystkich przygód naszego bohatera. Drogi czytelniku! Zapraszam cię więc do słuchania i do rozwiązywania wraz z detektywem Pozytywką wszystkich opowiedzianych tu zagadek. O tym, czy rozwiązałeś je prawidłowo, przekonasz się zaglądając do dołączonej do płyty książeczki. Jeżeli nie, nie przejmuj się. Detektyw Pozytywka także nie od razu stał się detektywem. A jeżeli tak, no to gratulacje. Kto wie, może kiedyś... Pomożesz detektywowi Pozytywce walczyć ze złoczyńcami. Miłej zabawy życzy Grzegorz Kazdepkę. Detektyw Pozytywka Zagadka pierwsza, czyli gdzie są moje skarpetki w delfiny? Agencja detektywistyczna różowe okulary jest maleńka. Mieści się w niej jedynie stojący na parapecie kaktus, innej broni detektyw Pozytywka nie posiada, mini stolik z wymalowaną na wierzchu szachownicą, dwa składane krzesełka wędkarskie, elektryczny czajnik, który chyba się zepsuł, bo już od dwóch tygodni detektywowi Pozytywce nie udało się zagotować w nim wody, no i sam detektyw Pozytywka. Właściciel i pracownik agencji różowe okulary w jednej osobie. Żaden interesant już tu nie jest w stanie się wepchać. No chyba, że w środku nie ma akurat detektywa pozytywki. Pytanie tylko po cóż by wtedy ktoś miał przychodzić. Nie jest to jednak żaden problem, przynajmniej zdaniem detektywa pozytywki. Bowiem i tak prawie nigdy nikt się do niego nie zgłasza. Zwykle to on sam trafia na zagadki, które ciekawią go na tyle, że koniecznie chce je rozwikłać. Chociaż czasami ktoś jednak puka do pomalowanych na różowo drzwi agencji. Są to najczęściej dzieci, jedyne istoty, które traktują detektywa pozytywkę poważnie. Tak było i tym razem. Dzień dobry, wyjąkała maleńka, zapłakana dziewczynka. Jestem... Jesteś Zuzia, wpadł jej w słowo detektyw Pozytywka. Mieszkasz dwa piętra niżej. Agencja Różowe Okulary mieści się na poddaszu starej kamienicy, gdzie wszyscy wszystkich dobrze znają. Tak, bąknęła Zuzia. I zginęły mi moje skarpetki w delfiny. Dopiero teraz detektyw Pozytywka zauważył, że Zuzia stoi w klapkach nałożonych na gołe stopy. Jak to? zdziwił się. Miałaś je na nogach, kiedy zginęły? Nie, Zuzia pociągnęła nosem. Właśnie chciałam je założyć i okazało się, że zginęły. Detektyw Pozytywka zrozumiał, że jeżeli za chwilę czegoś nie zrobi, Zuzia zaleje łzami całą kamienicę. Wciągnął więc brzuch i zaprosił Zuzię do środka. Dzieci jakoś tu się jeszcze mieściły. To były skarpetki od babci Dany. Zuzia z trudem panowała nad płaczem. W delfiny, moje ulubione. Wczoraj w nich chodziłam i przedwczoraj w nich chodziłam i przedwczoraj w nich chodziłam i dzisiaj też chciałam, ale... Zginęły. Tym razem Zuzia ryknęła płaczem. Detektyw Pozytywka patrzył na nią stropiony. To musiały być naprawdę ładne skarpetki, skoro Zuzia i wczoraj w nich chodziła i przedwczoraj w nich chodziła i przedwczoraj w nich chodziła i dzisiaj też chciała. Wiem! Detektyw Pozytywka podskoczył nagle do góry. Idziemy! Jak się okazało, nie musieli daleko iść. Na tym samym poddaszu, tuż obok agencji Różowe Okulary, był mały korytarzyk. A w korytarzyku drzwi do dwóch pomieszczeń. Jedne drzwi kusiły napisem toaleta, drugie zaś suszarnia. I do suszarni właśnie skierował swe kroki detektyw Pozytywka. Tu Pomiędzy płachtami białych prześcieradeł, wśród nogawek, rękawów i szalików wisiały... — Moje skarpetki w delfiny! — krzyknęła Zuzia. — A widzisz? — uśmiechnął się detektyw Pozytywka. — To chyba sprawka twojej mamy. — I wiecie co? — miał rację. — Ciekawe, czy zgadniesz, w jaki sposób detektyw Pozytywka domyślił się, gdzie należy szukać skarpetek? w delfiny.